Jaka jest jedna rzecz, którą rząd musi naprawić w Polsce? Obserwacja satelitarnych zdjęć na podczerwień chmur nad Bałtykiem przynosi zrozumienie, dlaczego Półwysep Helski ukształtowany został w realu, jak na mapach i fotografiach jest, to znaczy od lewej do prawej. Zgodnie z kierunkiem wiatrów i prądów morskich, pisma w cywilizacji chrześcijańskiej, nie zaś od prawej do lewej po żydowsku, nie liczący się z ekologią, odlano wału, chroniący od ruskich. Betonowy falochron przed wejściem do rowu Kaczyńskiego na Mierzei Wiślanej. Pomyśli doktora tego samego nazwiska, katastrofy intelektualnej, hermeneutyki Izraela. W państwie pani Gos, Wajherowu Kaczyńskiego, przestawić może tylko biseksualny kierowca, prowadzący prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże Państwu. Przed mikrofonem we Frankfurcie nad Menem kłania się Państwu Stefan Kosiewski, redaktor tygodnika Solidarność Jastrzębie, organu zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Katowicach. Przebywający na emigracji politycznej w RFN od 15 grudnia 1982 roku. Były stały współpracownik rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz między innymi korespondent Tygodnika Solidarność redagowanego przez Jarosława Kaczyńskiego tudzież Katolickiego Tygodnika Społecznego Ład pism wydawanych we Warszawie. Szanowni Drodzy Państwo, na po ogłoszeniu w Rosji przez prezydenta Putina częściowej mobilizacji minister obrony sąsiedniej Republiki Polskiej wicepremier Błaszczak zdymisjonował pułkownika Jakuba Grabowskiego, dowódcę drugiego pułku rozpoznawczego z ponieważ ten nie przygotował tu przytaczamy, odpowiednich warunków kwaterunkowych dla ochotników odbywających szkolenia dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej i żołnierze ci zostali zakwaterowani w namiotach wojskowych. Problemem okazały się też spartańskie warunki sanitarne. Koniec przytoczenia, po pod yy, przypis w przypisach źródłodnika. Nie wiemy, czy przyjęci do wojska na ochotnika żołnierze nie dostali saperek do wykopania sobie w ziemi latryn jak my zaczynaliśmy od podstaw, to znaczy od najważniejszej rzeczy w harcerstwie, pod namiotami. Rozbijanie obozu latem 1966 roku pod równicą, czy też liście ślazu, żywokostu, dziewanny, królowej podcieru, nazywanej w armii USA papierem toaletowym kowbojów, nie przestawały do norm unijnych, czy może razem z pułkownikiem wyleciał z urzędu wojewoda, który mógłby chyba wylecieć jako przedstawiciel premiera Morawieckiego chociażby za podpisanie listów intencyjnych na wiele miliardów złotych z kontrowersyjnymi inwestorami bez kasy. Jakimś cudem, zarejestrowanymi w USA przed dwoma tygodniami z kapitałem zakładowym, którego istnienia premier Morawiecki nie sprawdził nawet przez tego czy innego wojewodę. Jak nie rozliczył swojej własnej kuzynki, kuzynki Morawieckiego, która porzuciła jak szczur popłatne stanowisko zadanie państwowe dla Bałtyku po skasowaniu wielu milionów i po Niezrobieniu niczego w sprawie trzech ferm wiatraków elektrotwórczych. Nepotyzm i korupcja, za którą kurczę powinni już dawno latryny kopać i zasypywać wapnem do czwartego pokolenia, w rodzinie pozostającej w rozdzielczości materialnej, oraz żyjącej w obudzie wspólnego stołu i łoża niemoralnej nagiej prawdzie hipokryzji bez najmniejszej żenady ujawnionej przez bezwstydną parę grzeszników od pokościelnych nieruchomości przed Bergolio. Wiadomo zaś z wczorajszych wyjaśnień Medvedeva, że 300 tysięcy żołnierzy zmobilizowanych przez głównodowodzącego Federacji Rosyjskiej przemieszczone zostanie na Donbasie w kierunku zachodnim, do granicy z Polską. Zatem w Hrubieszowie powinien stawić się niezwłocznie Jarosław Kaczyński po wojskową odprawę emerytalną, jak nie wie po co. Na ostatnią wieczerzę przed sądem polowym, którego nie powinien się żaden tchórz obawiać, nauczony doświadczeniem, że skazanych na śmierć nazistów uwalnia się we warunkach częściowej mobilizacji w zamian za oligarchów żydowskich, jak cywilny Wiktor Miedwieczuk, ubrany przez Żeleńskiego we wojskowy mundur ukraiński i skuty kajdanami, zaś uwolniony przez Putina w stosunku 55 jeńców z rosyjskiej armii do 215 nazistowskich terrorystów z Azowstalu. Czyli coś jak jeden do czterech w obliczu mobilizacji na razie częściowej, bezpośrednio tuż za wschodnią granicą polski, ponieważ tak to trzeba trzeźwo i naukowo nazwać. Do punktu pierwszego objaśnień Miedwiediewa przechodząc, nauka, niebo polityki realnie obserwuje fakty i rzeczy którymi się zajmuje w odróżnieniu od miasmatów i fantasmagorii geopolityki, którymi się kierując bezmyślnie, ludzie sortu Kaczyńskiego z panią Gos, w sztabowym futrze polowym i Dudą nie na swoim miejscu w siedzibie ONZ-u, gdzie odbywa się wciąż posiedzenie plenarne i mógłby tam pat przekonywać głowy wielu państw i mocarstw światowych do swoich racji, tak jak tylko potrafi po angielsku, ze ściągą, A żeby nie zapomniał własnego nazwiska, jak to się mówi, jak się nazywa główny nazista, polinazi, w polin, dudy i szewa hawajsa, odpowiedzialny za wysłanie na front antyrosyjski na Ukrainie wielu samolotów bojowych i setek czołgów w zamian za kilka milionów Taniej siły roboczej, kobiet w ciąży, z dziećmi i tak zwanych surogatek kontraktowych. Zatem w stosunku mniej więcej takim, jak sprzedane za Tuska do RFN lokomotywy, za symboliczną złotówkę, w stosunku do uniewinnienia tych sprawców przez mafijną prokuraturę, czy sprzedania za symboliczną złotówkę kopalni węgla kamiennego, brzeszcze, przez robiącą za burmistrza jeszcze przyszłą premier, panią premier Szydło. Przytoczmy w tym miejscu pierwszych e, pierwszy przepraszam, z trzech punktów Dymitra Midwiediewa, wiceszefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Pierwszy. Odbędą się referenda, a Republiki Donbasu i inne terytoria zostaną przyjęte do Rosji. Geopolityka, koniec przytoczenia. Geopolityka może się przy tym oburzać na logikę polityki imperialnej Rosji Putina. Ale te wszystkie wyrazy oburzenia pad w języku polskim odczytane w Nowym Jorku z dwóch ekranów ściągawek, ustawionych przed pulpitem osoby czytnika w nowym jorku właśnie czy mówcy po angielsku Stoltenberga robiącego za słupa szefa NATO i słowa Bidena rozglądającego się za drzwiami, przez które miałby wyjść we wyznaczonym dlań kierunku, czy z dłonią do uściśnięcia jeszcze przed kamerami, pozostającą dla prawdziwej nauki, niebo polityki niebiańskiej polityki. W skrócie po rosyjsku nie polityk. Nie mają wagi wymaganej do podjęcia na zajęciach warsztatowych, nie mówiąc o ciężarze lekcji czytania dzisiejszego wykładu. Mówi się bowiem wyraźnie o tym w dwóch punktach pozostałych mobilizującej triady Miedwiediewa, że terytoria przyjęte do Rosji nie mają nic wspólnego, z terytorium nazistowskiej Ukrainy żydowskiego pochodzenia etnicznego urzędników państwa powstałego we wyniku zamachu stanu na Ukrainie 2014 roku. Przy wydatnej pomocy i osobistej obecności na Majdanie w Kijowie liderów nazistów z PL, którzy drogą spisku w Magdalence 1989 przejęli w drodze zdrady stanu władzę w PRL. Dokonali zamachu stanu, podstępnie naruszyli porządek konstytucyjny, dokonali grabieży własności narodu polskiego Jarosław Kaczyński, Richard Czarnecki, Jacek Kurski, Lech Wałęsa z innymi banderowcami PL pod czerwono-czarnymi flagami OUN-UPA i KUKIS po ukraińsku, śpiewający i zagrzewający zamachowców do działań antypaństwowych, do obalenia legalnej władzy, jednym słowem mówiąc nazista, który ma nosa do antypolskiej polityki, zaiste niby ten dziób kruka, Na fotografii tu w przypisach. Na fotografii od Lewej na żydowskim Majdanie w Kijowie, mroczna zmiana, kurski Jacek, brat Jarosława z Gazety Wyborczej Michnika, skorum, TVP Państwowa, opanowana przez fałszystowską sektę Kaczyńskiego PiS dawniej PC, który, to, który po to oddał całą władzę prokuratoru, prokuratora i sądowniczą w ręce Zbigniewa siobro żeby sam nie został aresztowany. Tymczasowo na trzy miesiące. Nie odpowiadał za zabójstwo 96 osób. Ze zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim. W obu przypadkach grozi Kaczyńskiemu ta sama kara. Nawet dożywocie. I właśnie taki zarzut postawi mu się jeszcze na koniec. Za Kaczyńskim stoi żydowski prowokator Tjachnybok. I robi za fałszystowskiego nacjonalistę ukraińskiego. Urodzony 68 roku, już po tak zwanych rozruchach marcowych w Polsce z udziałem Michnika Morawieckiego i Smolara, Borusewicza, Korwina Mikke i tak dalej, i tym podobnych fałszystów z podznaku dziadów, cholubka, bo przecież Niemieckiewicza krypto kryptosyjonistów. W dniu przyznania przez urzędującego na Ukrainie prezydenta Poroszenko po 116 zabitych na Majdanie. Ze zamiarem ewentualnym objęcia władzy, że miał na czekoladki dla gości, Żydów i pedałów nie tylko z Polski, na opłacenie przejazdu, pobytu i wyżywienia zamachu stanu z konta lewej firmy w Panamie śpiewający, kukis. śpiewający i zagrzewający zamachowców do działań antypaństwowych. Do obalenia legalnej władzy, jedno słowem mówiąc, nazista, który ma nosa do antypolskiej polityki. Zaiste, niby dziób kruka. Z takim samym nosem do polityki zgłosił się po Magdalence 89. Janusz Korwin-Mikke. Były polityk Stronnictwa Demokratycznego w PRL przy budówki PZPR uznającej kierowniczą rolę KPZTR. czy czytaj GRU i KGB, w Polsce Gierka i generała M.O. Milewskiego od afery żelazo. Nie wiadomo, czy rodzina z matką Andrzeja Dudy, Duda Milewską, czy tylko przypadkowa zbieżność żydokomunistycznych nazwisk. Nosa miał Michalkiewicz. Na jawnym etacie Sowieckiej Agencji czy Agentury. I cukiernik szczeladzi miał nosa na pomysł napisania panegirycznej biografii Michalkiewicza. W stylu panegiryków żydoubowców na Uniwersytecie Śląskim. Tewu Irek, Tewu Zbyszek z innymi spod pióra profesora Kisiela. Verba volant scripta manent, zapisane w internecie wezwanie do uczciwego spojrzenia na złoczyńców, którzy dla swoich byli może i ludźmi uczynnymi, ale nie uważali bynajmniej gojów, antykomunistów za bliźnich i nie mieli skrupułów. Jak na przykład mój szanowny kolega po piórze, profesor. Tadeusz Sławek, który z jednej strony roczny fundusz reprezentacyjny uczelni wydał na doktorat honoris causa dla Deridy. Z drugiej zaś wdał się ze mną we wysoce niemoralny, a nie wiem czy przy tym nie pozbawiony logiki matematycznej albo i formalnej, spór publiczny o lokalizację w Katowicach pomnika Karola Wojtyły. Ja dlatego nie uka bez dyplomu magistra, lolka wyświęconego na księdza bez zaliczenia przez niego wyższych studiów teolo teologicznych, teologicznych, przepraszam, współpracownika włoskiej mafii, Pedue, który oddał bratu fartuszkowemu, Kissingerowi, letnią rezydencję papieża na miejsce schadzek iluminatów, wolnomularzy. Krył po diabelsku z dziwiszem, z gwiazdą żydowską w herbie nad krzyżem na, Giewontem, nad, nad, na przepraszam, i całą siatką ojca hejmo 72 agentów Służby Bezpieczeństwa we Watykanie. Tu przypisy, wszystko źródła podane. Szpiegów i pedałów, pedofili Chrystusa, skurwionych antychrystów, satanistów, szurków sutanowych, żeby pozostać przy paru Najbardziej głośnych nazwiskach z piekielnego kręgu zarzydzonego w 100% episkopatu Polski. Jak arcybiskup Pec, biskup wesołowski, ksiądz Prałat Jankowski. Odbrania do buzi i dawania chłopcom po tysiąc złotych za sodomie. Napluć na to nie warto. Jak powiada mądre przysłowie żydowskie. Idąc w parze i zgodzie z polską mądrością ludową na Węgrodzie w Czeladzi. Zaproponowałem zatem prezydentowi Katowic, Uszokowi, mając na to już przyzwolenie ambasady Rosji w Warszawie, przysłany mi do Frankfurtu nad Menem w piśmie ministra Andrzeja Przewodnika, Przewoźnika, świętej pamięci, to jest zgodę na przeniesienie pomnika braterstwa broni z Placu Wolności w Katowicach na wojenny cmentarz sowiecki. Zgłosiłem tak swoją propozycję postawienia na kole po żołnierzach ze sztandarem i karabinami pomnika papieża z Wadowic. Natomiast Tadeusz Sławek wyskoczył zaraz po tym, jak Filip z konopi po marihuanie z genialnym zaiste pomysłem oryginalnego postawienia tego pomnika przy archikatedrze Chrystusa Króla. Bo akurat w całej Polsce, przy każdym kościele, ubowcy stawiali pomniki w kulcie swojego człowieka. Z tego zaś, co było mi wiadome z lat 70. w których notabene zadebiutowaliśmy obaj 77 roku, w serii tomików poetyckich wydanych nakładem Związku Literatów Polskich oddział w Katowicach, a mój był wcześniej wydany, przed Sławka zeszytem. Nie ujawniał się Tadeusz, anglista i polonista, z przynależnością do mitycznego ciała Kościoła rzymskokatolickiego. Ani we wierszach nie dał się poznać jako Polak i katolik, nie wziął chyba udziału, u boku Leonarda Noigera, świętej pamięci profesora w tak zwanym białym marszu w Sosnowcu. Z ulicy Bando, przez Żeromskiego, do kościoła z witrażami Bechera przy ulicy Kościelnej czy Bieruta, dzisiaj kościół katedralny z tablicą obrzydliwą w grzesznym kulcie małego człowieka Lecha Kaczyńskiego. Nie dojrzałem chyba jego długich włosów, którymi zakrywał Nos, kruka, rana od galapu. Pośród kilkudziesięciu osób brnących kilometrami przez robotniczy Sosnowiec, naówczas yy, przechodzących niezauważenie yy, przy organach Gomułki, rurach, w geście solidarności z postrzelonym papieżem JP2. Jeżeli Ilk bodajże Robił za miejscowego koordynatora mutacji krakowskiego Białego Marszu. Bóg zapłać. Po latach nie mylić proszę z czarnym marszem za Pejasa z Szewskiej w Krakowie, z którego ubowcy zdjęli mnie dopiero w Sosnowcu, ściągając na balu wydziału w budynku nauk o ziemi czarną rękawiczkę z dłoni oraz usiłując przy tym nieudolnie zastraszyć. Nie widziałem wtedy przyszłego rektora w środowisku katolików duszpasterstwa akademickiego, dlatego między innymi nie jestem dzisiaj w stanie zrozumieć, co tak naprawdę pokierowało sprzeciwem złoczyńcy, za którego w tej sprawie słusznie poetę miałem i mam. Jeżeli nieprzynależność do świętego kościoła rzymskokatolickiego co motywowało sprawcę narzucenia Uszokowi po chamsku głupiego, prostackiego pomysłu? Przez człowieka nauki kiczowatej, nierozumnej lokalizacji pomnika Wojtyły na gruncie kościelnym kury archikatedralnej. Nie zaś tam, gdzie zaproponował mu emigracyjny poeta polski na kole? wysoko nad poziomem ziemi, ponad męskimi toaletami usytuowanymi w piwnicy pod pomnikiem Braterstwa Broni, ku Żydów i pedałów, szukających przygód erotycznych pod sowieckim pomnikiem Braterstwa Broni. Podpadł mi ten Sławek, zapadł pod skórę wspomnianej czarnej rękawiczki, nie felietonami, które pisuje dla Żydoka Tygodnika Powszechnego i nie za to, że nie wiedział jako rektor macierzystej uczelni jak winien przyjąć w kraju studenta wyrzuconego przez kolegę w grudniu 77 za śmiałość zorganizowania antykomunistycznego protestu w środowisku akademickim Sosnowca. Tu przypisy. Dokumenty. Kliknij, obacz. I nie za to mi podpadł, że zapytał niemądrze, powracającego z emigracji politycznej poetę i dziennikarza Radia Wolna Europa, z czym przyjechałeś? Zamiast zapytać, w czym mogę ci pomóc? W niczym. Ja chciałem tylko tam, na Placu Wolności, bicza bożego na zboczonych Żydów i pedałów, jeśli nie chcieli swego czasu postawić korfantemu pomnika Powstańca Śląskiego w tym miejscu. Bo poeta nie może strugać pajaca bipolarnie. Albo opowiada się po stronie wartości, albo stawia na postmodernistyczną rozwałkę cywilizacji chrześcijańskiej. Przytaczamy. Referenda w Donbasie mają ogromne znaczenie nie tylko dla systemowej ochrony mieszkańców Ugańskiej Republiki Ludowej, Donieckiej Republiki Ludowej i innych wyzwolonych terytoriów, ale także dla przywrócenia sprawiedliwości historycznej. To Dmitr Medvedev na Telegramie, 178 numer. Całkowicie zmieniają wektor rozwoju Rosji na dziesięciolecia i nie tylko naszego kraju, bowiem po ich wdrożeniu i przyjęciu nowych terytoriów do Rosji geopolityczna transformacja na świecie stanie się nieodwracalna. Wkroczenie na terytorium Rosji to przestępstwo, którego popełnienie pozwala wykorzystać wszystkie siły samoobrony. Ale niemniej mniej ważne jest to, że po poprawkach do konstytucji naszego państwa żaden przyszły przywódca Rosji ani żaden urzędnik nie będzie w stanie uchylić tych decyzji. Dlatego tak bardzo obawiają się tych referendów w Kijowie i na Zachodzie, dlatego trzeba je przeprowadzić. Koniec przytoczenia. Wojzdebusz, tak? pan Stefan Kosiewski, gdzie jest ten mosteczek? Pytamy członków. Klubu Moskiewskiego. Kliknij, obacz. O wspólne cele. Denazyfikacja tak zwanej Polski po Magdalence 89 jest narodowym celem Polaków i Katolików. Tymczasem czytamy w odezwie prezydenta Putina. Przytaczam. Majdan nie zbliżył Ukrainy do demokracji i postępu. Po dokonaniu Zamachu stanu, nacjonaliści i wspierające ich siły polityczne ostatecznie zatrzymali sytuację. Zepchnęli Ukrainę w otchłań wojny domowej. Osiem lat po tych wydarzeniach kraj jest podzielony. Ukraina przeżywa ostry kryzys społeczno-gospodarczy. Koniec przytoczenia to źródło. Spisek w Magdalence. Tak zwany Okrągły Stół, 4 czerwca 89 i wszystkie rządy w tak zwanej Polsce po Magdalence, PRL plus rządy III Rzeczypospolitej z antypolskimi przebierańcami w rolach członków rządu nie przybliżyły Polski do demokracji i postępu, niestety, ponieważ nigdy nie miały takiego celu. Celem ukrytej władzy, tak zwanego głębokiego państwa, była nieograniczona kradzież systemowa. Starczy Achillesa Morawieckiego wyziera stąd szyderczy konterfekt byłego ministra finansów bez świadectwa naturalnego, z papierem szkoły parafialnej u londyńskich zakonników kolegi Mateusza Morawieckiego w dyrekcji banku WBK. Po ministrze o dwóch imionach i dwóch nazwiskach, z których jedno było przybranym tylko nazwiskiem ojca Rostowskiego. Zorganizowana przestępczość w pogmatwanych splotach sieci tajnych służb GRU, KGB, Mossad, CIA – MI5, MI6, Stasi, STD, Securitate. Mafia, ruska, ukraińska, włoska i t.d. Mordy i bezprawie. Debile na stołkach kurulnych. W fotelach ministerialnych. W obu izbach na wiejskiej. Kurwa potocka, hucpa, afera za aferą. Figurant na dwa baty. Zasłupa prokuratora i ministra sprawiedliwego. Przerywamy laudację na zły nieporządek, stwierdzeniem nie naprawimy świata bez dokonania zmiany paradygmatu. Posłuszmy się zatem w celu naświetlenia istoty zła epickim opisem obyczajów państwowych. Rządowych i samorządowych, za czasów nazistów i szubrawców, kryptosyjonistycznych farmazonów złoży Kopernikus, etc. Pamflet. Pod trzema bocianami. Benkart, spłodzony przez Augusta, mocnego z Fatimą, zdobytą na Turkach po odbiciu twierdzy Buda 1683, kochanką elektora saskiego Friedricha Augusta, przechrzczoną na Maria Aurora, otrzymał po ojcu imię Friedrich August. Zaś Fatin oficjalnie dostała za męża kamerdynera Johann Georgę o nazwisku Spiegel, Zwierciadło. I nadal przebywa na drezdeńskim dworze z tytułem metrys, Herin, pani z francuskiego metres. Yy, w absolutystycznej Europie, metres en Niemieckie tytuł Metres. Rządząca Metresa. Najwyższa faworytka. Bastard, bastard urodzony 19 czerwca 1702, uznany 1724 za własnego syna, przez króla Polski, Augusta III Sasa, którego pałac saski prezydent odbuduje kosztem pamiątki historycznej, kasując resztki kolumnady pałacowej, tragiczną budowlę, niczym ruinę domu w Hiroshimie znaną całemu światu, pozostawioną na przestrogę dla ludzkości po bombie atomowej przez cywilizowany naród Japonii. Antypolski zaiste to zamiar żydomasoński na słupa grupy Windsor, wielkiego mistrza orderu Orła Białego, ustanowionego przez króla Augusta Mocnego, który kawalerem orderu uznanego przez Piłsudskiego za order państwowy drugiej RP, Zrobił syna nieślubnego, zrobionego z Turczynką, Fatimą, jak i Benkarcicę, przepraszam, Marię Annę Katrinę, urodzoną 1706 de jure, uznanych za dzieci króla Rzeczypospolitej. Hrabiankę Rutowska, Rutowski i hrabiego przypisanego do tytułu hrabiowskiego i nazwiska Rutowski. Pułkownik saskich wojsk, po trzech latach awansowany na trzygwiazdkowego generała Majora, założyciel pierwszej loży w Saksonii. Był to pamflet pod trzema pocianami cudem Adler. Nie jest to, krótko mówiąc, sprzyjanie polskim interesom narodowym w Niemczech, i nie jest to zdrowe psychicznie, a żeby dyplomata RP oddawał z polskich rąk atuty w sporze z rządem niemieckim o reparacje wojenne. Nie jest to mądre, żeby konsul generalny Jakub Wawrzyniak żydowską solidarność plemienną z Feldmanem, Königsem, Reinigerem i innymi takimi oto Przedkładał nadwłaściwy stosunek do narodu polskiego. Na co się w końcu takiemu złemu dyplomacie bardzo dobrze płaci. Komunikat kontestujący ubecką rzeczywistość środowiska studenckiego w Sosnowcu, 14 listopada 1977 Nurfy odrzydzanie 7, punkt 3, punkt 3, punkt 1, na Koziołka Fraszka. Stefan Kosiewski, studia Slavik, z Zniweczona Rzeczywistość, to kliknij, przejdź czytaj na inny temat. Natomiast o przyjaźni partnerskiej, tutaj, Totyśka, Zbericht, Jar 2022. O partnerskiej przyjaźni miast do Rafała Komarewicza. Czy Kraków. Nadal pozostaje miastem partnerskim Frankfurtu nad Menem? Kto wspiera kontrowersyjnego nadburmistrza Frankfurtu Feldmana, ma wolny wstęp do miejscowej prokuratury, która wystąpiła przeciw niemu, z zaskarżeniem o korupcję, i tak dalej, Polskie Stowarzyszenie Szkolne Oświata. We Frankfurcie pyta, czy Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa, pisząc na Facebooku, przytaczam, kto wspiera Putina i jego propagandę nie powinien mieć wstępu do naszego miasta. Koniec przytoczenia. Chciał zapowiedzieć masową deportację mieszkańców miasta, czy zakaz wjazdu do Krakowa zagranicznych turystów. Tutaj stopka z urzędowego wykazu druków wydanych w Rzeczypospolitej. ISBN 1689, rocznik 77, Warszawa, maj 21. No, Kosiewski Stefan, 53. Rocznik, zagrajmy na wyścigach. To ten debiut, tytuł de tego druku. Czas powstania dzieła, 1977, typ książki, oprawa, ilustracje, literatura polska. Przynależność kulturowa, literatura polska. Postawmy pytanie badawcze w nauce społecznej niebopolityki, niebiańskiej polityki. Pierwsze. Czy jest w Polsce, PL? Dalej. Jedna rzecz, którą musi naprawić rząd PL, ponieważ może być wszak poza wszelkimi przestrzeniami działania naszego aparatu badawczego, jakaś jedna rzecz, której nauka, nie wprowadziła w pole rozważań warsztatowych, może chociażby pokierowana ustaleniami lożowymi. Parol? też pada. Odzywka? Nie gada się przy niewtajemniczonych o zasługach Macierewicza dla projektu zarabiania na Polakach amerykańskich obrzezanych elektrowni jądrowych dla gejów. Albowiem może jest czarna dziura w czarnej dziurze do kwadratu. Według wzoru, a wielkie równa się Pierre Kwadrat. Kwadratura koła, o której milczą media katolickie. Niczym o kuzynce Morawieckiego, która zwiała jak szczur z posady pełnomocnika premiera Morawieckiego od ferm wiatracznych. Energiotwórczych na Bałtyku. A jutro dostanie za to order Orła Białego na szarfie z gwiazdą pod prawą piersią i gwiazdkami nad lewym udem naimskiego, któremu udało się z nosem kruka do polityki zlikwidować w tzw. Polsce po Magdalence Ministerstwo Skarbu Państwa. Przy założeniu, że rząd. To są tylko ludzie. I nie dość, że się mylą, to jeszcze są ograniczeni. Pierwsze, pierwsze. Rząd PL jest ograniczony we wszystkim przez dwie rzeczy przede wszystkim. Pierwsze, pierwsze, pierwsze. Postanowienia i działania amerykańskiego dowództwa NATO. Pierwsze, pierwsze, drugie. Konstytucyjny porządek nazistów i biurokratyczną politykę Unii Europejskiej. Ograniczmy odpowiedź na postawione pytanie od wewnętrznej i zewnętrznej natury ograniczeń każdego jednego członka rządu. A mianowicie, odnosząc się w punktach, At jeden, a wielkie. Uwarunkowanie. Zewnętrzne natury rzeczy. Każda jedna, jakakolwiek rzecz, którą musi naprawić rząd w Polsce, czy w innym państwie członkowskim, NATO i Unii Europejskiej, Niemcy, Węgry, etc., musi być nie tylko zasadniczo zgodna z nałożonymi przez członkostwo w NATO i Unii Europejskiej warunkami, ale musi mieć tylko ograniczony, uzupełniający, fakultatywny charakter. Czy to w stosunku do wytyczonego przez NATO i Unię Europejską działania tego rządu, czy w stosunku do życia rządzonych obywateli. A jeden, a wielkie zastrzeżenie, ta jedna rzecz do naprawienia, mało istotna lub nieistotna dla partnerów militarnych oraz międzypaństwowych umocowań ekonomiczno-prawnych rządu PL, którą ten rząd musi naprawić, a która pozostaje w gestii rzeczonego rządu, musi mieć zatem zaledwie kosmetyczny, żeby tak rzec, charakter dla pozakonstytucyjnych czynników i umocowań członków tego rządu różnej natury partyjnej, psychologicznej, korupcyjnej, nepotyzm, przestępczość zorganizowana tak zwane głębokie państwo z korzeniami tajnych służb USA, sowieckiej Moskwy, innych państw Układu Warszawskiego, czy Izraela, itd. Zanim ktoś pokusiłby się zatem o wskazanie jednej złej rzeczy w obecnie realizowanej polityce rządu, winien chyba postawić pytanie, czy ten krawiec, który źle skroił, oddany mu do skrojenia materiał, jedwab, satyna, będzie umiał teraz naprawić źle skrojony przez siebie materiał? Pytamy rzecz jasna, o realne możliwości rządu, obiektywne, kontekstowo, pozarządowe, istniejące, pozaprzedmiotowo, pozarządowe niejako, pozarządowo niejako, oraz o warunki naprawienia życia obywateli przez rząd, który uczynił owo życie trudnym dla ludzi, albo wręcz nieznośnym, albowiem nieludzko skrojonym. Pytamy zarazem o to, czy ten rząd będzie miał dobrą wolę zaprzestania bezprawnego działania stosowanego nagminnie w stosunku do obywateli, jeżeli dotychczas wykazał się jasno niezastosowaniem do międzynarodowych uwarunkowań i przyjętych przez siebie ustaleń sojuszniczych, tudzież unijnych, przekazał na przykład rząd Mateusza Morawieckiego, rządowi nazistów na Ukrainie, nieużywane w bojach samoloty i dobre, posowieckie czołgi, bez wcześniejszego uzgodnienia z NATO tej decyzji. Naiwnie licząc głośno, jak to normalne u Żydowina niekumatego, na otrzymanie w zamian za to podłożenie się w drodze darowizny, to jest drugiego planu Marszala dla Ukrainy: najnowszych hipersensorowych, ponad kosztownych samolotów z USA dla PL oraz czołgów typu Leopard 2 z Niemiec. AD-1B wielkie uwarunkowanie immanentne, wewnętrzne w każdej jednej rzeczy którą ten rząd źle działający mógłby naprawić. Jest nawet przy założeniu wystąpienia ewentualnego czasowego na tę jedną okoliczność naprawienia jednej rzeczy, czynnika dobrej woli ze strony niesprzyjająco umocowanych w różnych kontekstach organizacyjnych, a także osobowych, członków złego rządu i fałszywej opozycji, Zdaje się stanowić systemową niemożność dokonania chociażby nawet tylko i kosmetycznego naprawienia złego z natury w całości działania rządu. Wracamy do przykładu Krawcowej. Zły krawiec nie dokona naprawienia źle skrojonego materiału. Zły rząd winien ustąpić w demokratycznych warunkach pod naciskiem demokratycznej opozycji zdolnej do sformułowania programu naprawienia jednej z wielu rzeczy, która może ucieszyć rządzonych. Nowy rząd, gabinet cieni tymczasem, na gruzach zastanej rzeczywistości może przystąpić do budowania nowego porządku świata człowieka i obywatela w Europie nowego życia w oparciu o program złożony z wielu rzeczy we wielu dziedzinach, które musi się na zdrowy rozum naprawić. Pierwsze rzymskie. Egzekucja praw i dóbr, nawiązująca do historycznego ruchu egzekucji praw i dóbr w Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Naprawienie skutków bandyckiej, mafijnej, hazarskiej, prywatyzacji systemowo-przekształceniowo-grabieszczej po 1989 roku, dokonanej y, także y, jako renacjonalizacja zagrabionych majątków. Jak y, obecnie, jak y, dokonane, jak obecnie w Niemczech dzisiaj upaństwowienie WIPER i inne. Drugie rzymskie, uznanie zamachu stanu, dokonanego przy udziale zarzydzonego w 100% Episkopatu Polski przez agentów generała Kiszczaka w Magdalence 1989 roku i przy tzw. okrągłym stole generała Jaruzelskiego za zbrodnię pozostającą do rozliczenia w niezbywalnym postępowaniu sądowym. Trzecie rzymskie. Jedną rzeczą do naprawienia przez nowy rząd jest odrzucenie złego systemu państwowego, w którym podziemne struktury tzw. głębokiego państwa nazistowskich oligarchów, przestępczość zorganizowana, ewidentna dla każdego, zastąpione zostaną dobrymi etycznie, akceptowanymi społecznie, merytorycznymi i demokratycznymi strukturami państwa państwa. Kontrolowanego przez niezależne od rządu struktury społeczne, współdziałające ze zewnętrznymi strukturami ujętymi powyżej w punktach pierwszy, pierwszy, pierwszy oraz pierwszy, pierwszy, drugi arabski, to jest NATO, Unia Europejska, ale przede wszystkim z nowymi strukturami zewnętrznymi bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej nowego porządku światowego. A pierwsze, C wielkie, wskazanie normatywne dla przykładu. Jako na jedną z wielu rzeczy do naprawienia przez nowy rząd wskazuje się tu chociażby na konieczność pozbawienia dotychczasowego wicepremiera Piotra Glińskiego funkcji rządowego nadzorcy NGO, w państwie, jako przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Obecnie łączenie w jednym ręku figuranta osobowym działań rządowych i pozarządowych jest złą systemowo rzeczą niedemokratyczną, totalitarną, nazistowską do naprawienia od ręki. W demokratycznym, Systemie rządzenia w Polsce dla Katolików, dla Polaków i Katolików, którzy nie życzą sobie rządowego komitetu stojącego w konstytucyjnej sprzeczności z katolicką zasadą pomocniczości, która wyprowadzona została przez katolicką naukę społeczną z Pisma Świętego. Przytoczmy, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. Mateusz 18.20. Gdzie troje ludzi dobrej woli spotyka się celem zrobienia dla jeszcze innego człowieka pożytecznej rzeczy, tam nie braknie z nimi pięknego, dobrego, prawdziwego. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem odczytał autor Likałów. Dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę, wysłuchanie. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.